Dziękuję bardzo za zaproszenie. Właściwie tak, chciałbym, jak sama nazwa tutaj tego, tej prelekcji pokazuje, pogadać o tej opozycji Hardcore Casual. I właściwie, żeby była jasność, jaki cel mi przede wszystkim tutaj przyświeca. Chciałbym, pracuję nad tym, żeby zrobić jakąś taką wersję tej opozycji, która byłaby właściwa dla języka polskiego i także dla, żeby lepiej oddawała istotę tej opozycji. I zależy na przetestowaniu tych moich pomysłów, więc po prostu to, co teraz Wam przedstawię służy przede wszystkim temu, żeby, jeżeli będziecie uważali, że to jest nieużyteczne, na przykład to jest ważny sygnał dla mnie, jeżeli, to jest, jeżeli ta te moje propozycje są nieużyteczne, jeżeli znajdą się na przykład przykłady, które pokażą, że mój pomysł jest do kitu, to będę w sumie za to wdzięczny, dlatego, że to ma być użyteczne dla tych wszystkich, którzy chcieli, którzy normalnie się, powiedzmy, łamią trochę na tym, jak po polsku to oddać. No dobra, zaczniemy od tego, że ta, to zastosowanie terminów Hardcore Casual jest dość w ogóle stosunkowo niedawne Jesper Jules zauważy, że to jest około roku 2000 wyszło, on twierdzi, że pierwsza gra Casual która, którą tak w miarę niekontrowersyjnie się tak określa to był Passions ale właśnie około roku 2000, Passions był oczywiście wcześniej, ale około roku 2000 pojawia się ten termin do, w, w powszechnym użyciu. Przez, przez powszechne użycie mam na myśli to, że posługują się gracze na forach internetowych, posługują się e, twórcy gier, posługują się dziennikarze e, i felietoniści. Jest bardzo, bardzo w e, powszechnie używane. Czasami z przekąsem, czasami zwraca się uwagę na jego pewne niedogodność, Niemniej jest, e, e, pojawia się non-stop. E, I e, przede wszystkim zaczęły być używane w sklepach takich jak Steam, Google Play czy App Store zaczęły być takim narzędziem klasyfikacyjnym również podczas sprzeda w, w, przy sprzedawaniu gier, czyli w zasadzie jakby wszyscy się tym posługują, i klienci, i e, krytycy, i sprzedawcy e, i wszystkim trochę te terminy nie pasują, mimo to, że się nie wszyscy posługują, więc trzeba sobie coś z tym zrobić krótko mówiąc. E, więc na czym polega problem z tymi terminami? Ja przedstawię, go, przedstawię dwa takie problemy. Pierwszy problem to jest w ogóle perspektywa polska, mianowicie to właśnie, że przekład tych terminów no, nastręcza pewnych trudności. To się bierze stąd, że one same są, są niejasne, o czym powiem za chwilę, ale no, przejrzyj, prze zrobię teraz taki, taką, taki, taki katalog możliwych przekładów, żebyśmy sobie zobaczyli yy, jak proponowano i jak można wymyśleć, żeby to przełożyć i pokażę, jakie są wady tego. I zakończę swoją tą propozycję. Więc po pierwsze można spróbować, no, po tej stronie będziemy mieli przekłady dla terminu hardcore, po tej stronie dla te, terminu casual. Więc po pierwsze można próbować w ogóle tego nie przekładać, albo czyli, czyli po polsku polskim... polskim... ewentualnie bądź tak, hardcore'owe, casual'owe, co się czasem robi. Ale powiedzmy, że na tego typu e, e, desperację będziemy mieli czas, kiedy nic nam lepszego nie przyjdzie do głowy, więc e, uznajmy, że to, do tego się wycofamy, jak nam się nie uda. Niemniej tak się rzeczywiście często przekłada. E, następne takie dwie bardzo popularne propozycje to jest tłumaczenie hardcore, jako, e, hardcore gamer jako gracz, a casual gamer jako gracz niedzielny, ewentualnie hardcore gamer jako gracz, a casual gamer jako gracz okazjonalny. Dosyć popularne terminy, w szczególności ten okazjonalny, wydaje się, że się nawet przyjmuje, ale mają poważną wadę. Jedna poważna wada to jest taka, że one są do, że to są wyrażenia wartościujące, czego byśmy nie chcieli w przypadku tego typu. Niedzielny kierowca to nie jest tylko taki kierowca, który rzadko jeździ, niedzielny kierowca jest taki, który po prostu nie umie dobrze jeździć i to skojarzenie natychmiast może nam się na gry przelać, może być na to, że gracz niedzielny jest ten, ten beznadziejny gracz, z którym nie chcemy mieć kontaktu, jak przyjdzie na gra akademii, to go rzucamy i tak dalej. Więc, <grym> e, więc to e, nie chcemy mieć czegoś takiego wartościowania, to jest zły pomysł. Poza tym, jak pokazują badania, w, w, ściślej badania Jula właśnie, e, powtórzone zresztą, i to, e, to były badania ankietowe, to yy, okazuje się, że to nie jest takie proste i że wśród tych graczy, których chcielibyśmy nazywać casual gamers, są gracze, które, które, którzy w żadnym sensie języka polskiego nie, po, nie powinni być nazywani niedzielnymi czy okazjonalnymi. Czyli tam są na przykład gracze, którzy grają w pasjansa o codziennie, dwie godziny, albo na przykład są gracze, którzy grają w Bejeweled, a nie wiem, sześć godzin dziennie w pracy, bo ja mam taką małą pracę, że mogą grać w e, Więc e, dużo osób ma taką pracę, żeby grać w Bejeweled. Więc w praktyce to jest tak, że te terminy w gruncie rzeczy stają się nieużyteczne, bo gdybyśmy uznali, że ta okazjonalność czy niedzielność jest tu istotą sprawy, to byśmy musieli powiedzieć, że oni są już hardkorowymi graczami. O tym jeszcze troszeczkę powiem za chwileczkę. No więc te terminy mają pewną te, taką, te wady, o których wspomniałem. Następna opcja jest taka, żeby słowo gracz przenieść tu, że casualowy to jest gracz, a hardkorowy to jest grof tak jak bibliofil, albo na przykład audiofil, tak? e, to też jest wartościujące, tylko trochę, trochę w linku stronę. Tutaj jest, okazuje się, że w ten sposób można to e, e, e, e, zrobić, tylko tak. To rozwiązanie ma dwie wady. Pierwsza wada jest taka, że właściwie te, takie wyrażenia, jak właśnie audiofil czy bibliofil, neologizmy tworzone na tej zasadzie, brzmią już trochę archaicznie, bo na przykład nie mówimy o filmofilach, więc w tym momencie może, e, mamy, taki, mamy jakieś wrażenie e, archaizmu pewnego e, więc to, to już mogłoby nie przejść jako śmieszne lub archaiczne to po pierwsze a po drugie i ta druga wada jest generalnie rzecz biorąc wadą która w ogóle dotyczy wszystkich trzech tych to jest to, że we wszystkich tych trzech przypadkach bierzemy stare, dobre, ogólne słowo gracz i nadajemy mu węższe znaczenie co jest złym pomysłem, bo tu zauważcie, że zawsze tym opozycją jest gracz, gracz niedzielny. Czyli samo słowo gracz nagle w tych przypadkach oznacza tylko pewien typ gracza, w tym przypadku gracza hardcore, w tym przypadku tylko gracza casual, ale tak czy siak ogólne słowo gracz nagle staje się specyficznym słowem, co jest złym pomysłem, bo tak, takich bardzo e, e, potocznych słów z języka e, naturalnego danego, lepiej nie niż znaczenia, ponieważ powoduje to najczęściej jakieś wątpliwości, dlatego wolałbym że słowo, gra zostało ogólnie na dowolnego gracza, czy on jest casualowym, czy harkorowym. Więc to są wady tych rozwiązań. Następne rozwiązanie jest takie, które jest stosowane na przykład w sklepie Steam. W polskiej edycji sklepu Steam gry casual są nazywane grami prostymi. To tworzy od razu taki odruch, żeby opozycję nazwać grami... Trudnymi lub skomplikowanymi, to w jakiejś. mogłoby zadziałać, ale kłopot w tym, że bardzo łatwo pokazać kontrprzykłady które, gier, których raczej nie nazwalibyśmy grami casual, a jednak nie nazwalibyśmy ich też nigdy trudnymi czy skomplikowanymi. No, takim gatunkiem, już sami, który przychodzi mi do głowy, gier, które nie są casual, a nie są na pewno trudne i skomplikowane to są popularne ostatnimi czasy tak zwane not games czyli gry takie jak The Rester czy Thirty Flights of Loving po polsku proponuję te gry nazywać zwiedzankami, choć po prostu że się chodzi i się zwiedza i w tych grach nic więcej się nie robi i nazywanie ich trudnymi lub skomplikowanymi jest absurdalne ponieważ one są prostsze niż film. W tym sensie, że nie, nie, yy, tam po prostu trzeba. Jedyne, co trzeba umieć zrobić w Dear Ester, to iść do przodu. Więc, yy, więc w pewnym sensie jest, yy, tworzy to zupełnie niewłaściwe, nie już nie mówiąc o tym, że w przypadku innych gatunków, to też to już może nie jest tak spektakularne w przypadku ester, czy, czy właśnie w tej Loving, czy yy, chociażby yy, no, wyleciałem teraz na dwa jeszcze takiej trzeciej gry, w której w ogóle się idzie tylko w jedną stronę, na przykład się przycisk. Tak, pasaż, e, tak. E, więc to też nie skarżył, ale wątpią, że mierzy. E, e, nigdy tak nie sklasyfikował. Więc... E, ale takie gry, jak na przykład japońskie RPG, też nie rozumiem ich często trudnymi i skomplikowanymi. Znaczy nie wszystkie są takie, które są, ale są takie, w których jedynym, co trzeba mieć, to cierpliwość. Żeby przejść te wszystkie, battle mhm. i dojść do końca. Więc, e, więc to było dość kontrowersyjne. I następne rozwiązanie jest takie, które jest stosowane w sklepie Google Play, gdzie gry casual nazywane są po polsku grami rekreacyjnymi. I ostatnio w ogóle na spotkaniu koła mi się podobał ten pomysł, ale przestał mi się podobać już wtedy, jak ja to powiedziałem. Powiedziałem wam, to, że mi się podoba, a wtedy zapaliła mi się lampka pomyślałem, że to jest głupi pomysł, ale nie będę im teraz mówił. E, e, no, e, się dzisiaj. Tak. dzisiaj, więc to jest głupi pomysł. E, dlaczego to jest zły pomysł? E, dlatego, że gra rekreacyjna znów. Mamy taki odruch, żeby stworzyć. Jak by wyglądać tak naprawdę po zastanowieniu dobra opozycja dla gry rekreacyjnej? Czy należy powiedzieć, że gry hardcore są gry stresujące? Czy rzeczywistość nie jest symetryczna? No, no, to, czy rzeczywistość nie, nie jest symetryczna? A to, nie. rzeczywistość nie jest symetryczna, ale podziały nasze są. No to Robisz podstawowy wygląd. dajesz argumenty, że to się nie nadaje, bo na przykład mam gry, które absolutnie nie można nazwać tak albo tak. Strasznie biegunujesz to. Nieważne, czy będziemy dzielić gra, czy będziemy dzielić gry, to te dwie nazwy, Hardcore i Casual, są nazwami biegunów. Czyli jest, powiedzmy, 10 proszę tych graczy, które można z wszystkiem przyzmieniem nazwać hardcorowych... Ja do tego ale... Zobaczcie, że ja do tego dowiem. Ale ja w tym momencie dał się wartości, tak? są gry czy gracze, które się nie mogą... Ale pozwól skończyć prezentację, to zobaczysz, że jakby... To będzie pod budowanie. to jest pod absolutnie. Na razie to są pewne... Poza tym, które zostało stworzone czysto jako neologizm, to są... Rzeczywiste propozycje, które są w użyciu. To nie jest tak, że ja teraz sobie dla zabawy przechodzę katalog rzeczy, które są możliwe, tylko to są rzeczywiste rzeczy, które są w użyciu. Te są w sklepach, te są w, w tekstach. Dlatego ja zwracam uwagę na to, że takie są w użyciu, bo to, że tu mam podział na dwa bieguny, to nie od tego wychodzimy. To nie jest tak, że ja stworzyłem ten podział na Hardcore i Cashman. On jest w użyciu, coś z nim musimy zrobić. I ja się z tą zgadzam, że to będzie, że jak pójdziemy w tę stronę. Że, że to są dwa bieguny, czyli że to jest pojęcie nieostre tak naprawdę i jakby jak konkluzja będzie taka, więc y, tylko, że w tej chwili to nad, nad co mi zależy to jest tak, że mamy taką opozycję, te, z tą opozycją w języku polskim staramy się tak sobie poradzić i to nie jest moim zdaniem dobre rozwiązanie propozycja, którą ja chciałbym zaproponować to jest, y, to jest y, opozycja terminologiczna, gra angażująca i nieangażująca wyjaśnię Dlaczego to jest, moim zdaniem, dobry pomysł, kiedy zobaczymy, jakiego rodzaju problemy ten podział na hardcore i casual rodzi w w oryginalnie, nawet w języku angielskim. Czyli nie tylko translatorskie problemy, tak jak teraz to zrobiliśmy, tylko także jakby rzeczowe problemy. Przejdźmy sobie do tych rzeczowych problemów i zobaczycie, i, i postaram się wtedy wyjaśnić, dlaczego... Określenie angażujące i nieangażujące, a polskie określenie jest w praktyce moim zdaniem, będzie nawet lepsze niż to angielska opozycja hardvoor. Więc to jest jakby, ja tutaj zaznaczę, to mam dwie pieczenie do upieczenia. Po pierwsze, chcę zaproponować dla języka polskiego lepszą moim zdaniem opozycję niż te proponowane, a po drugie, postaram się pokazać, że, że tak sformułowana opozycja po polsku będzie jest nawet lepszym lepszym podziałem chwytającym to zjawisko, generującym mniej kontrprzykładów, niż oryginalne terminy hardcore casual. No a więc w żeby to zobaczyć, zobaczymy, na czym polega problem w perspektywie ogólnej z tymi terminami hardcore casual. Po pierwsze, twierdzi się, że są te etykiety pozbawione uchwytnego znaczenia. Wiele osób bardzo często widziało teksty, w których ludzie narzekali, pisali casual w nawiasie, o ile coś takiego jest. Albo hardcore, o ile wiadomo w ogóle o czym mowa. Ludzie często rzekają, że nie wiadomo już do końca, o co tutaj chodzi. E, jakie, są, jakie cechy przysługują grom, które mają być hardcore, jakie cechy które przysługują grom, które mają być casual. Po drugie, to są wyrażenia wartościujące, nawet w oryginalnym sformułowaniu angielskim. Oh, it's, it's, it's so casual. Jak też coś takiego powiem, no to już od razu jest jakby często przedstawione jako, jako nie, nie, nie, nieodpowiednie. Po drugie, niektóre użycia sugerują, że to nie jest w ogóle żadna porządna opozycja, ponieważ istnieją zbitki Hardcore Casual i Casual Hardcore, które można spotkać. Kto to jest Hardcore Casual? Hardcore Casual to jest właśnie ten człowiek, który gra 6 godzin dziennie w Bidżur. A casual, hardcore to jest taki ktoś kto w ogóle nie gra gry i od czasu do czasu zagra w Diablo, albo w, w, w Fallouta, albo w coś takiego raz na rok na przykład i go nie ma mniejszym co, co? Mniej. Mniej. więc to, to sugeruje, że być może te sformułowania zobaczcie, że to jest troszeczkę dziwne bo jeżeli możemy stworzyć takie tego rodzaju zbitki to to by sugerowało, że te, że to nie jest do końca taka opozycja jaką byśmy chcieli i po, pierwsze, po trzecie, nie wiadomo, czy to jest charakterystyka gracza, czy gry. Czy, bardziej, czy, czy raczej powinniśmy powiedzieć, że to gry są casualne albo hardcore? albo że to gracz jest casual e, lub jest hardcore. E, żeby to zobaczyć, sobie zanalizujmy taki prosty przykład dwóch gier, które są, wydaje się, niekontrowersyjnie należą. To jest oczywiście hardcore, to jest oczywiście casual. I teraz, o co mi tu chodzi z tymi problemami? Zauważcie sobie, że jak, jak, jak trochę to już wspomniałem, więc powtórzę. Jul zwraca uwagę na to, że w jego badaniach mu wyszło, że jest masa graczy, którzy odpalają sobie to farmwil i grają w to bardzo długo w czasie pracy, bardzo są w to zaangażowani, już użyję tego słowa, żeby pokazać, że ono tu jest jakoś w miarę naturalne, bardzo są w to zaangażowani w taki sposób, że jakby to, że ta gra angażuje ich sieć, znajomych im nie przeszkadza, oni jakby odnajdują się w tym, nie przeszkadza i to, że tak nam spamują ścianę znajomych. Co więcej, angażują się tu w to finansowo, potrafią dużo, dużo wydać na tę grę, często więcej niż miesięcznie wydaje taki tak zwany hardcore gamer, który kupi dwie gry za 60 dolarów miesięcznie zapłaci 120 dolarów, oni potrafią na to 500 dolarów zapłacić i nie, nie mówimy tu o tak zwanych wielorybach którzy potrafią kilka tysięcy dolarów zapłacić miesięcznie, więc to jest dość podejrzana sytuacja Jul zauważa że jakby od, odwołuje się do tego badacza ze względu na to, że on jako pierwszy tak poważnie tę opozycję zbadał że Jul zauważa, że tak że gdyby te stereotypowe różnice pomiędzy graczem, czy grą hardkorową i casualową e, wziąć pod uwagę, no to tak. Ktoś by powiedział, że chodzi o czas spędzany z nią, się okaże, że to jest fikcja. Bo w dużej mierze jest bardzo dużo graczy, którzy inaczej grają. Grają w taki sposób, że chociażby, w grają teft auto, grają tak, że sobie włączą raz dziennie na 10 minut postrzelają to życie na ulicy i włączą. I grają bardzo, czyli grają bardzo casualowy sposób w gruncie rzeczy. Po drugie, nie, nie, więc zaangażowanie czasu nie wchodzi w grę, zaangażowanie pieniędzy też nie wchodzi w grę, więc w takim razie, w takim razie pytają, co tu właściwie wchodzi w grę, co jest istotą sprawy. I jego odpowiedź, którą ja uważam za niewłaściwą, jego odpowiedź jest taka, że istotą sprawy jest to, czy gra dostosowuje się do, pod, do harmonogramu człowieka. Czyli chodzi o to, że takie farwil to jest w Facebooku, i to jest, można sobie szybko zminimalizować, na przykład wrócić do pracy albo dajmy na to chodzi o to, że w przypadku tego granta w Auto to trzeba czekać na autosave, a w dawnych grach, jeszcze dawnych, jeszcze sprzed paru lat nie było autosejfa, więc był taki problem, że jakby nie, nie gry zmuszały gracza do tego, żeby siąść serio na godzinę na przykład. Taka była teza Jula. Niemniej, ta jego teza, kiedy ona została wypowiedziana proszę Państwa, to było akurat mniej więcej w czasie, kiedy PSP pojawiło się na rynku było mniej więcej około roku a to jest ważne, dlatego, że to była pierwsza konsola która wprowadziła sprzętowo możliwość zawieszenia rozgrywki i de facto tam jest przycisk, który możemy w każdej chwili nacisnąć i wtedy gra się pauzuje nawet jeżeli twórca nie przewidział pauzy albo nie przewidział sejwa albo czegoś takiego, w każdej chwili mogę przerwać grę więc ta funkcja z PSP okazała się na tyle jakby naturalna, że jak Państwo być może wiecie, to ona jest już, w, znaczy w Xbox One jest, a w PlayStation 4 została zapowiedziana i miała być, ale jej akurat nie ma, będzie w którymś z przyszłych firm. W kwestii formalnej. Proszę. Możesz sobie pokazać do końca, a potem będziemy rozmawiać, czy dyskusja może być w trakcie? Może być w trakcie, czy przy czym, jeżeli będzie taka sytuacja, że ja wiem, że odpowiedź za chwilę padnie na slajdach, to po prostu tak powiem, że padnie na slajdach. Ale może być w trakcie. To proszę, po bo... tej kwestii, tak? zatrzymanie gry, tak. to czy jak, grasz, tak. Tak, jak grasz, to jesteś, jest to pewien, pewien stosunek Ciebie i, i gry, tak. Tak? pewne tak. zaangażowanie, imersje tak. i tak dalej. Tak. Techniczna możliwość zawieszenia gry tym wszystkim to nie trwa Także na Dokładnie? Nie no to dobrze, no to jest, zesadza, to że że ktoś, będzie na slajdzie. Co? I kiedy nieraz ktoś, kto będzie na slajd tak się wstrzymał. Widzę, że się nie doceniam z tymi slajdami, to nie, nie, nie. nie. No, naprawdę <śmienic> tak jest, naprawdę tak, na tak jest. Zobaczcie, że to będzie absolutnie konkluzja, to nie jest nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie teraz. Więc, więc na razie staram się zreferować A, pekałem, trzy nie. możliwości, które były przez badaczy y, przedstawiane. Pierwsza możliwość została przez nich odrzucona chodzi o różnice w zaangażowaniu finansowym. Druga, że odrzucona, że chodzi o różnice w zaangażowaniu czasowym i już zwrócił uwagę na to, że ważne jest to zaangażowanie w znaczeniu tego, czy można grę przerwać. I ja tutaj idą, idąc dokładnie tę do samą stronę uważam, że to nie jest ważne, bo gdyby to było ważne, to dziś moglibyśmy już oficjalnie mając tego Xbox One, PSP, PS Vita i już powiedzmy PS4 za dwa miesiące, jak już będzie ta opcja w firmware, to moglibyśmy uznać, że wszystkie już już są się, bo można je przerwać. Albo dziś się, to jest nawet zabawniejsza sytuacja, bo dziś w takim razie możemy uznać, że skoro na przykład taki Assassin's Creed 4 jest na Xbox One i na PS4, a na Xbox One jest opcja zatrzymywania, a na PS4 nie, to on na Xbox One jest casualowy, a na PS4 jest hardcore. hardkorowy. No. No. Ja też sądzę inaczej. Ja też sądzę inaczej. ale dlatego opcja jest bardzo bliska ideału, że to jest gra, którą można przerwać. Tylko, że przerwać nie w sensie technicznym, tylko w sensie bardziej mentalnym. Ja się też się zgadzam. Nie ja też się robi z tego merdum, ale może sobie zrobię kiedyś taką, taką koszulkę, ale. ale jest nie nie, tak, ale, ale, ale mówię, ale naprawdę, naprawdę tak jest. Nie, to dobrze, bo to znaczy, że prowadzę taki tok rozumowania, że to się dla Was na sobie jako oczywiste, zawsze znaczy, mi naprawdę na tym zależy. Żeby. Tak. E, co, co? Nie, żeby mówić w taki sposób, że ludzie myślą, że, jest, że, że właściwie. E, że przewidują każdy krok, jako no tak, tak to tak będzie. <śmiech> <śmiech> e, więc, e, więc wracając teraz do sprawy to jakby ten, ten problem e, po pierwsze, jak mówię nie, nie, nie jest jasne, co tu zrobić ja się jak mówię, zgadzam, od razu przychylam do tego tak, to, jest, to, jest, to będzie istotna sprawy ta zdolność przerwania mentalnego e, a i druga sprawa którą, która tutaj już nam wyszła na wcześniejszym slajdzie to to, że jakby te, te różnice podkreślają ten problem, że nie wiadomo czy właściwie pochodnym jest mówienie o graczu, czy o grze casualowym? Co jest tu pierwotne, co jest pochodne? No więc od tego problemu chcę zacząć, a więc chcę zapytać o to, czy lepiej mówić o graczach, czy grach czy i, od, i, i, I rozwiązanie, które proponuję przyjąć, to ani o tym, ani o tym. Hmm. E, więc, e, żeby pierwotnie zacząć mówić o konkretnej rozgrywce. Tu to słowo jest troszeczkę doskonałe. Kiedy mówię konkretna rozgrywka, to mam chodnę konkretny akt rozgrywki, konkretne posiedzenie przy grze, coś takiego. Ona jest pierwotnie albo hardkorowa, albo casualowa, ona jest angażująca, albo nieangażująca, a pochodnie byśmy zdefiniowali sobie, że definiujemy grę angażującą jako taką, która sprzyja rozgrywkom angażującym, czyli łatwo się w nią gra w taki sposób zaangażowany, a pochodnie definiujemy gracza zaangażowanego jako takiego, który często spędza czas na angażujących rozgrywkach. I sens tego byłby tu taki, że na przykład moja jedna rozgrywka pewnego dnia w Grand Theft Auto może być nieangażująca, kiedy ja sobie po prostu na przykład przez pół godzinki pobiegam i postrzelam do wszystkiego, co się rusza, a na drugi dzień, kiedy sobie zacznę się w historię i zaczynam przechodzić yy, i rozwijać, yy, zarabiać pieniądze, kupować nowe broni i tak dalej, to wtedy ta, ten akt rozgrywki jest angażujący. Ta gra sama w sobie, jeszcze mając po jednym takim, jednym takim, nie jest ani angażująca, ani nie, ale jeżeli okaże się, że ona sprzyja wielu takim akt, e, aktom angażującym, to będzie angażująca. Taki jest pomysł. I to teraz jeszcze musimy wiedzieć, o co chodzi z tym zaangażowaniem, ale myśmy już sobie trochę powiedzieli. to dobrze, bo wyszło do najaw. O co chodzi, że o jaki rodzaj zaangażowania chodzi? No więc chodzi o taki rodzaj zaangażowania, nie, te, nie taki właśnie, który można włączyć przyciskiem, tylko taki mentalny, który określam w taki sposób, że chodzi o zaangażowanie pamięci, intelektu, percepcji, motoryki, uwagi. Te rzeczy są przez, przez gry angażowane, w jaki sposób? Pokażę teraz, wskażę teraz na takie kilka typowych aspektów gier, które bardzo mocno angażują poszczególne te władze. No to na przykład yy, w przypadku pamięci mamy wieloetapowe zadania. Jeżeli mam wieloetapowe zadania w grze, to, to, to one angażują moją pamięć w tym sensie, że ja mam tendencję do tego, żeby na przykład bać się zostawiać grę na przykład na miesiąc. Bo jeżeli zadanie było wieloetapowe, to jak ja siądę mnie za miesiąc, ja nie pamiętam, jakie były motywy moje, co ja miałem zrobić. Widzę, gdzie jestem, ale komu ja to miałem zanieść, a jak pamiętam, komu to miałem zanieść, to po co? I to jest. Więc ta gra jest angażuje Czyli... moją pamięć. Następny, na przykład intelekt, no to oczywiście no zagadki. Jeżeli mamy na przykład jakąś przygodówkę, ja gram sobie załóżmy za, na, na tym PSP w tramwaju, nie? I gram sobie w jakąś grę, czy, czy, czy w, w, w, w taką klasyczną przygodówkę. E, nie za wiele tego jest na tej konsoli, ale parę jest. E, e, nie no, jest na przykład chociażby, nie wiem, e, chyba Broken Sword jest na tym, więc powiedzmy, że, e, że będziemy grać, no na wicie jest Broken na No więc gram sobie w nowego profesora i teraz mam tam jakąś ciężką zagadkę. I to nie jest przecież tak, że to, jakby to jest psychicznie niezdrowe, kiedy ja sobie jadę tym tramwajem, po prostu przystanek wyłączam i wychodzę i po prostu kasuję, kasuję głowę i idę do pracy. Nie, niestety zagadki mają to do siebie, że często nas męczą i po prostu nasz intelekt jest tym zajęty ja mogę nie chcieć iść do pracy w sytuacji, w której mam dosłownie natręstwo myśli, jak rozwiązać ten problem. Więc to jest niewygodne i w jakimś sensie nieprzyjemne, dlatego możemy unikać, ale dlatego to jest powód, dla którego mając nawet sprzęt, który bardzo ładnie, ładnie się i chętnie wyłącza, ja w ogóle nie chcę wybrać gry, która angażuje mój intelekt. Po trzecie, zaangażowanie percepcji. Najłatwiej osiągnąć zaangażowanie percepcji przez ciągłą stymulację. Na przykład Call of Duty, gdzie bez przerwy coś wybucha, gdzie bez przerwy coś błyska. Moja percepcja całkowicie jest zaangażowana w taki sposób, że gra jest na słuchawkach i nic nie słyszę, co się wokół mnie dzieje, różnie mówiąc o jakimś dobrym zestawie dźwiękowym. Moja percepcja jest całkowicie zabrana przez tę grę. Nie mogę sobie przy okazji na przykład oglądać meczu, w obok, co będzie, jak zobaczymy, kluczowe. I zaangażowaniem laterki to jest wymóg zręczności. Jeżeli gra jest mocno trudna, jeżeli gram w Super Meat Boya, to nie mogę sobie na przykład grać jedną ręką, a drugą palić papierosa. Także, e, chodzi także tak, że nie, e, cała moja motoryka jest najczęściej tak mocno zaangażowana w grę, że ja mogę dosłownie wiem, po takiej godzinnym graniu Super Meat Boya poczuć, że nagle że mam skurcz mięśni, którego nie zauważyłem. E, no i zaangażowanie uwagi, no to na przykład najprostszym takim brutalnym sposobem zaangażowania uwagi, którą gra może zastosować jest brak pauzy że mam brak pauzy, to nie, wolno, nie mogę po prostu na chwilę wyjść, bo mi telefon zadzwonił albo e, zrobić czego takiego. E, I w efekcie, proszę Państwa, to, co, to, co, to co mi tutaj chodziło, to to, żeby pokazać, że gra ta, ta nieangażująca, czyli taka która, to jest taka, która sprzyja temu, żeby nie mając tych wszystkich rzeczy, sprzyja temu, żeby grał w nią w taki oto sposób. E, Jul właśnie tego nie zauważa. W dwóch miejscach w ankietach, które sporządził, Wychodzi mu taka ciekawa rzecz, na którą nie zwraca uwagi, a mianowicie, że ci gracze mówią, że bardzo lubię grać to Tobe na przykład ta, ta jedna z bohaterek tych ankiet mówi, bardzo lubię grać w bo wtedy sobie myślę o problemach gra. I to jest jakby wydaje mi się istotne, bardzo istotna, istotny punkt, dobra gra nieangażująca, to jest taka gra, w którą mogę sobie grać, a jednocześnie pamiętać sobie, co to ja mam dzisiaj zrobić myśleć sobie, ach, jak rozwiązać ten problem nie wiem, dziecka w szkole. Jednocześnie mogę sobie, jeżeli mam ochotę, oglądać w ogóle na jakiś program w telewizji w międzyczasie. E, mogę sobie też, dajmy na to właśnie, popijać kawkę czy palić papierosa drugą ręką. A jeszcze na dodatek, jak ktoś mnie tylko zawoła, to mówię, okej, okay, poczekaj sekundkę i idę w ogóle, nie ma problemu. Więc to są takie idealne gry do tego, że na przykład grać mnie w pracy kiedy jest taka sytuacja, w której ja potrzebuję mieć w każdej chwili niezaangażowane te te y, moje y, intelektualne y, y, y, m, m, funkcje. E, no i odwrotnie, jeżeli gra jest bardzo mocno angażująca, to ona sprawia, że jest olbrzymią frustracją dla mnie, gdy właśnie muszę ją zostawić, gdy y, nie mogę o niej dalej myśleć, kiedy, gdy muszę na coś spojrzeć z boku e, lub gdy y, y, y, nie, wiem, nie mogę całkowicie fizycznie się w nią zaangażować, Ale... albo proszę... Przepraszam, że cały czas, ale jakoś mam jakieś niedobłej dyskusje. Bo to się Naprawdę, ja zawsze że bo się że... Wiesz bo myślę, że jedna z tych rzeczy w grze casual musi być Która? Nie, ale to się chodzi, gdyby żadna nie była spełniona, to nie widzę sensu grania w grę To znaczy, na przykład, grasz Tetisa, ona przykład do ryki. No będzie na slajdzie. będzie na no slajd. Zobaczcie darować. No. No. No. Zobaczysz, się, nie wygłupiam. No. No. Zaraz no. się obaczę, że persycyjna nie będzie Nie, Nie, nie, to nie jest przewidywalność. Po prostu, po prostu no. ja to sprowokowałem. Sprowokowałem, wywołałem myśli. Wywołałem w tobie myśli. Tak to no działa. I teraz zobaczcie, że nie żartowałem z tymi slajdami. Teraz zobaczcie, że nie żartowałem z tymi slajdami. Teraz chcę wam pokazać, że ta ta nie, ta opozycja nie no, nie muszę wszystkiego to, to, że to są mentalne zdolności no to już macie na tym slajdzie że, ale teraz to co chcę wam pokazać to to, że ta opozycja rozu, y, y, angażujące nieangażujące która, o, o tym przepraszam, zapomniałem powiedzieć o kwestii językowej bardzo fajnej mianowicie te terminy angażujący, nieangażujący mają bardzo ważną zaletę, jeżeli chodzi o język polski to jest ta kwestia już lokalna mianowicie one pozwalają nam robić to, co można zrobić w języku angielskim, to znaczy my możemy powiedzieć tak jak w angielskim mogę powiedzieć tak hardcore gamer albo casual gamer mogę powiedzieć hardcore play albo casual play jako rozgrywka dana albo hardcore game albo casual game w przypadku gier na przykład trudnych no to już nie, gra jest trudna, ale co rozgrywka może być trudna, ale gracz jest trudny czy jaki? Ile może jeszcze A co? Ile masz jeszcze stać? Trzy, a w przypadku e, a w przypadku gry tej, w przypadku terminów angażujący i nieangażujący zobaczymy dokładnie to, co w angielskim wygodnym wyprzach. Gra angażująca, nieangażująca, gracz zaangażowany, niezaangażowany lub ewentualnie angażujący się lub nieangażujący się i rozgrywka angażująca i nieangażująca. To jest jakby składniowo też jest, też jest elegancki. Ale ja miał przykład, tą zawsze nazwą hardscorową, tak? ale która ani jednej z rzeczy w tym tak, tak. Nie wiem, czy grałeś kiedyś w Online? To, to, to są takie wielkie umożliwiają sytuacje patologiczne, to, jak to nazywam Czyli kiedy kładziesz cegłę na myszce i postać zabija sama, bo masz jakieś zakręcia obszarowe Spostorki się spełnują I na, na co dzień byś wyjądzał może inaczej. ale raz nabijasz lewej. i to Potrafiłem tak grać No ale to ja bym Ci odpowiedział, nie, to, moja, to nie jest kontr przykład ja bym powiedział tak, że to, ta gra Znaczy ta rozgrywka, ten aktor rozgrywki konkretny, jest już casualowy Ten moment, w którym... na ja, to, to dla mnie to jest <gry> Nie, <gry> <gry> nad w sensie jakim socjologii. I cztery komputery nad wodą. Ale... Ale nie, bo ja wiem, że ja nie, nie, nie myślałem, że dosłownie to można myśleć. ja kiedy ktoś, na przykład, ja, ja przecież też, jeżeli od A A myślałem, że masz spienić tej gry na następnym slajd. Nie, tego nie mam. Nie, ja, ale nie każdy przewiduje. Więc, e, <śmiech> więc jest taka jeżeli chodzi o taką sytuację, to e, ja przynajmniej miałem takie doświadczenie, że grając na przykład, e, zdarzało mi się parę razy, zapamiętam jak pierwszy raz o tym myślałem, to, to zdarzało mi się parę razy potrzebować takiej gry, o jakiej mówisz, bo na przykład pisałem artykuł i nie chciałem grać w grę, która mnie zaangażuje intelektualnie, bo się bałem, że się wkręcę w tamto i, po, i często grałem w jakąś, jakiegoś RPGa, ale potrzebowałem takiego RPGa, którym już byłem gdzieś w środku, żeby mógł właśnie sobie tak chodzić, tylko klikać i żeby mi postać rozwijać. I wtedy ja bym powiedział, że jakkolwiek czy ta gra jest angażująca czy nie, to trzeba ustalić jeszcze, w zależności od tego, czy ona sprzyja bardziej temu, czy nie. Ale te akty grania to były absolutnie casualowe. Jak zachowanie człowieka, który naprawdę fizycznie nie wiem, go czy tam coś przy. to jest już bardziej skomplikowana sprawa. Ja nie wiem, czy on gra w ogóle w wtedy. Mm -hmm. e, jeżeli w ogóle. E, to nie tylko, że. nie ten... tak, Ja wiem, to myślę, że on nie grał w kogoś. Jeśli się nie dojezaminu, nie czytałem, się na ekran, to się nie dowiemy, że jak to się tam wypada, bo taki czas wypada. To właśnie taka skażonowa zabawa, hmm. różniąca się wiele Ale od tego, jak to ktoś, to ktoś to stawia to to, to jest... Ta grę, ja to jest pasja, to jest moim zdaniem pasja, a jeżeli ktoś przykleja przycisk albo coś, to po prostu nie gra już w grę, ale dalej, to teraz jakby chciałem Wam pokazać, że mając jakby to narzędzie, angażujący, nieangażujący, przy czym rozumiemy to tak, angażujący te funkcje mentalne, możemy zobaczyć, że w gruncie rzeczy właśnie dobrze jest uznać tę opozycję za pojęcie nieostre, czyli to o czym, o czym wspomnieliśmy, czyli że mamy pewne stereotypowe przepraszam, nie stereotypowe, modelowe przykłady które spełniać będą, będą będzie modelowy przykład tego i będzie modelowy przykład tego, a reszta gier jest gdzieś tak pośrodku i też to co wam teraz chcę pokazać to jest, to, jest, to na slajdzie wam pokażę dlaczego jedna z gier, która wydaje się że powinna być takim, można powiedzieć pierwszą prawdziwą grą nieangażującą, tą, która powinna rozpocząć casual Revolution, nie rozpoczęła jej. To teraz te slajdy. Otóż proponuję, weźmy sobie, po tej stronie będą gry hardcore, czyli tu będzie taki paradygmatyczny przykład hardcore, tu będzie paradygmatyczny przykład e, casual, e, czyli jak już wolę już mówić po swojemu, czyli, e, czyli, czyli e, angażujący, nieangażujący i po środku będzie e, e, to kontinuum. I, I tu na środku pokażę dwie, dwie takie kontrowersyjne, dwa kontrowersyjne przykłady. Więc jako dla mnie, przyjmuję że takim modelowym przykładem e, gry e, angażującej jest Dark Souls. Dlaczego? Przede wszystkim e, e, złożone wieloetapowe zadania, przy których niekiedy trzeba nawet wiki czytać, żeby wiedzieć, e, gdzie pójść i co zrobić. E, po drugie, gra, e, co jest bardzo istotne, gra nie ma pauzy. E, celowo nie ma pauzy. Więc e, nawet ta pauza, którą mamy fizycznie budowaną w konsolę, czyli na przykład przycisk e, Xboxa albo przycisk PlayStation nie działa. Przechodzimy do menu, ale gra dalej się toczy, zostaniemy zabici jeżeli wejście do e, do inventory nie pauzuje gry i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest gra, która całkowicie zabiera nam całą uwagę, zabiera nam pamięć, zabiera nam percepcję w taki sposób, że zmusza nas do ciągłego nasłuchiwania, ponieważ bardzo wiele rzeczy nam się dzieje dźwiękowo i obrazowo. Każde błysknięcie może nas zabić, więc jakby nie, nie możemy żadnej z naszych Cech poznawczych sobie zawiesić albo zająć się nią czymś innym. No i oczywiście jest bardzo ma manualnie trudna, bo to jest gra, w której walka jest zręcznościowa. E, to znaczy e, ten sposób, jaki zamachniemy mieczem, sposób, w jaki odskoczymy, wszystko musi być co do sekundy zgrane, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy wygrać i najsłabszy przeciwnik może nas zabić, nawet jeżeli jesteśmy doskonale rozwiniętą, mamy doskonale rozwiniętą postać modelowy przykład gry nieangażującej, to jest Bidżułet, o którym mówiłem wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że przyjąłem ją jako modelowy, dlatego, że to jest pierwsza gra, w której twórcy świadomie wprowadzili tryb gry, w którym nic się graczowi nie dzieje. Nazwali go Zen Mode. I twierdzi, i t, i, i, i twórcy twierdzą, że on jest właśnie powodem, dla którego ta gra stała się, bo w ogóle wiele wielu badaczy uważa, że to ona, znaczy nie dwójka, to pierwszy Bidzuel, że stworzył, że to on jest jakby przyczyną tej całej rewolucji gier nieangażujących i tam właśnie ten ten, ten Z -mode. Z Mode, proszę Państwa to jest po prostu taki sposób grania w Bidzuel, gdzie nie ma ani żadnych limitów czasowych, ani żadnych punktowych, po prostu gramy nam, dopóki nam się będzie chciało. Więc to jest idealna gra do tego, żeby ją sobie włączyć i po prostu roz Rozkoszować się przyjemnością tego, że nam tu coś się łączy w kolory, klika i spada, jest miło. Jest, zawsze jest miło. Na w tej chwili jest cały czas miło. Mogę w tym momencie sobie myśleć o czym chcę, mogę sobie oglądać telewizję. Mogę sobie nawet e, e, zostawić, nie muszę, tam nie musi być pauzy, bo ta gra jest w ciągłej pauzie. Ja nie mogę, nie, nie, mogę sobie po prostu odejść od komputera, nie, nie wciskając niczego, bo nic się nie stanie, jak sobie odejdę. Myślę, Więc coś ktoś lubił badania, jak duży procent ludzi gra w tym trybie? Yy, nie, no, to jestem to pewny, nie pewny, że tego. No. No, okay. twórcy gry twierdzą, że to jest ich przyczyna ich sukcesu. Nie wiem, czy to jest ich spekulacja, czy to jest wynik badań, ale w dzisiejszych czasach można założyć, że przynajmniej przy duel 3 to oni mają sporo statystycznych badań, bo wszystkie te gry mają już, jeżeli tylko są podłączone do sieci komputery i konsole, to one gromadzą te dane i wysyłają. Ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. Niemniej wiem na pewno, że oni sami uważają, że to jest przyczyna sukcesu tej gry. Teraz, e, jeżeli chodzi o środek, czyli takie gry, które są kontrowersyjne, to proponuję takie oto dwie. Guitar Hero, z którym duży problem ma autor y, y, rozważań y, o grach y, hardware Casual, Jesper wspomniany, który mówi, że to jest dziwna gra, bo ona w zasadzie niby wyszła w tym czasie co Wii Sports i niby też jest taka, że, że ma plastikowe akcesoria i niby też jest taka imprezowa, ale jakoś nie do końca działa, tak jak mi Czyli nie do końca, a dlaczego tak jest? Dlatego, że ma chociażby spory próg wejścia. I e, kiedy, nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś na imprezie próbował dać nie graczą e-sports, to oni zazwyczaj mówią, że ale fajne, mniej więcej 5 minut to trwa w każdym razie, yy, kiedy, kiedy ich to bardzo cieszy, ale, ale, ale przez te chwile działają ale, ale z Gitar Hero zazwyczaj wszystko się rozbija o moment tutorialu że trzeba przyjść tutorial, trzeba się nauczyć, to grać, trzeba, trzeba nagle zsynchronizować z, yy, tu rękę z tym i e, nie, to nie, nie podszedłem do ciebie. Ja rozumiem tych ludzi, nie to oni przyjdą do mnie na imprezę i mówię, jeżeli tu musisz synchronizację, więc to w ogóle e, to jest absurdalne rzeczywiście w jakiejś mierze. I e, e, co ciekawe, w rok będzie, który odpowiadał jakby na.. E, stanowił kontynuację tego szału na te gry, w teraz szczerze zapomniałem, czy rok będzie 1 czy 2, ale w którymś z nich. Dodano opc, odpowiednią opcji jest opcji Zen mode, czyli dodano party mode Czyli to jest moment, to jest taki, taka, taki, taka funkcja gry, w której nic się nie dzieje, nawet jeżeli nie trafiamy w nuty, zostawimy gitarę, wszystko działa. E, więc. To e, się więc... wydaje jeszcze bardziej bezcelowe niż ten który tam. Wydaje się, ale zrobiono to w jakimś celu. Czy to wypaliło, czy nie, to jest inna sprawa, ale założenie było takie, że. Dlaczego ta gra jest w środku? Dlatego, że ona na przykład, nie angażując wielu różnych funkcji, angażuje bardzo motorykę. Ona tak mocno angażuje motorykę i, e, i percepcję, że w praktyce wpadamy w tak zwany stan, stan flow często, który jest w psychologii opisywany. I ten stan bardzo słabo sprzyja na przykład jeżdżeniu tramwajem, e, bo... E, więc, nie ale nie, bo jest, jest, jest ideal Hirona ds -a, tylko chodzi o to szczególności, że po prostu wpadając w taki stan flow możemy po prostu zapomnieć o Bożym świecie. I to jest powód, dla którego ona jest kłopotliwa. I ja ją uważam za idealny przykład takiej gry na środku, czyli ona się wydaje idealną grą okazjonalną czy, czy nieangażującą, ale naprawdę jak ktoś w nią gra zazwyczaj zaczyna wpadać w taki stan, który jest nieprzyjemny, dla niego yy, z punktu widzenia możliwości przerwania. I druga gra, która uważam, że jest tu po środku, to jest Tetris. Tetris to jest gra, która jak się wydaje po czasie, to ona powinna być Bejeword. Dlaczego, dlaczego Tetris to nie Bejeword? Dlaczego Tetris nie uruchomił lawiny gier casual? Giernie angażujących. Mają no, ja pojęcie na to pytanie: jest takie, bo nie miał żadnego odpowiednika rodzaju Zen Mode. Po prostu Tetris jest po, po, po pewnym czasie jest trudny. Po, po, po, po, po kilku chwilach wymaga, nie można sobie w Tetris'a grać w taki sposób, w jaki się gra w tego bijouet, Czyli nie można całkowicie myśleć sobie o czymś innym i oglądać mhm. telewizji, i jeszcze dodatek pali papierosa albo Ale popijać herbatka jedną ręką grać. Tylko dlatego, że takiego dopisania nie zrobił. Nie, nie. nie, ja mówię o, o tej grze konkretnie no, Tetuj, z oryginalnym tet. Dlatego no, wcześniej wiem każda, która angażowała, musi w jakiejś części w którymś z tych punktów angażować. A po prostu Tetuj się angażuje bardzo. I teraz, Kiedyś, na to będziemy jeszcze Kiedyś czytałem, bo akurat robiłem taką prezentację też między innymi o Tetrisie, tak. że od Tetrisie wzięła nazwę, podobno takie zjawisko, które zostało zdefiniowane w psychologii jako właśnie efekt Tetris i polega to na tym, że jak ktoś długo w coś gra, to potem idziesz ulicą i widzisz na przykład w oknach budynku uchodź z Tetris. Tak? Albo... to jest dobre, to jest dobre. Ja, zapomniałem, się... kiedyś grałem więcej. Mnie bo to właśnie... się to zdarzało non Stop Assassin's Creed. Przy Asasynskiej. W ogóle to zupełnie poważnie. No, ja tak jak przychodziłem to, zacząłem myśleć, nawet o tym, że, O, ale fajnie to mi się można było spiąć. Dokładnie. Tak jak dosyło, to to tak, było. A także bardzo miałem takie. Tak, tak. E, no dobra. E, e, wracając do, do, do, do, do tego, dlaczego tutaj to jest e, po środku, to e, e, twoja uwaga przypomniała mi, że jeszcze miałem wspomnieć o tym, że jak powiedziałeś, że każda gra musi mieć. Przynajmniej któryś z tych elementów, no ja właśnie twierdzę, że nie Że modelowy przykład gry yy, nieangażującej, taki jakby Jewel, W właśnie tym konkretnym trybie Zen Mode Nie spełnia żadnych z tych charakterystyk To po co grać? Nie wiem Ale to, to jest... To od... można, Bo to ja mam duże podejrzenia, że w tym trybie grają tylko ludzie, którzy chcą się nauczyć Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie. Absolutnie nie to jest, znaczy, ja, ja, mogę, jak ludzi ja, ja mogę ci to powiedzieć, jaką mam hipotezę, ja ci mogę powiedzieć, jako hipotezę po, co, po co ludzie grają w coś takiego. Ja na przykład widziałem człowieka, który grał w, teo, w tym trybie i to był nie byle jakiej klasy badacz, akurat na was nie, nie zrobi to wrażenia, bo to jest współczesny badacz, więc jak sądzę, poza filozofią, on nie jest znany dobrze, chodzi o David'a Chalmersa który yy, yy, miał wtedy jeszcze pierwszego iPhone'a, czy drugiego, bardzo wcześniej nie tam pierwszy GDUET i on na wszystkich konferencjach po prostu grał sobie w tego Zen Mode i wyłączał się i to pomagało mu się skupiać na konferencji, nie na GDUET to jest po prostu, niektórzy ludzie mają taką percepcję, że na przykład robią sobie, siedzą sobie i bawią się medytacji. Tak, to jest rodzaj medytacji. Napisy, tak, Tak, tak. Uważam, tak. tak. tak, tak. okay. że to, ta funkcja tak. gier każualowych to jest właśnie w tej takiej modelowej odsłonie, gdzie Wielkniej nie, nie angażuje niczego, jest służy rodzaju medytacji. Więc. Tak w ogóle to, ja to powiem, że już nie nic nie mam dowiedzenia, nie? Właśnie na czym tak się Ja nie wiem, jak widżewalki nie słyszają budżetu, ale domyślam, że takich typów gier, gdzie czy klocki? Jak się nie. Staje, nie, nie. Są, e, są, są klocki na planszy i trzeba wskazywać na to, które mają... No, trzeba je, czyja, obracać miejscami i wtedy mamy, jeżeli zetkną się ze sobą trzy lub więcej tego samego koloru, to znikają i wtedy spadają klocki. na mok. Taki biotronik trochę, nie? Co? Nie, nie znam. Przyznam, że nie znam biotronik. W każdym razie, wydaje mi się, że... Ale wiem wiem o co, co chodzi. Takie ja sobie siądę, jeśli chodzi. Czy ustawić jak to muszą linię i zobaczyć jak było można no. jak dalej. Ale już wiesz, jakby jakby to co ja chciałem powiedzieć, Dobra, to wracając do to tak, to jeżeli rozróżnimy takie dwie rzeczy, po pierwsze pierwsza gra, którą uważamy za taką modelowo spełniającą funkcję gry nieangażującej, no to Steve Merecki, który jest autorem przygodówek takich z firmy Infocom, bardzo taki E, takich klasycznych e, przykładówek, e, tekstówek, on e, e, zaproponował, żeby za pierwszą grę e, nieangażującą uważać pasjansa. I to jest powszechnie uważane, że pasjans, który został dołączony do Windows i, e, w, i, i wtedy on był tą pierwszą nieangażującą grą. Bo rzeczywiście e, gracze grali w niego w taki sposób, że najczęściej w pracy mogli, nie wiem, nawet robić sobie coś albo siedzieć na zebraniu i e, nie wiem. 10% tak. I teraz tylko, że pasjans nie, on się stał e, zjawiskiem socjologicznym, ale nie był tak, ba, tak istotnym i ciekawym zjawiskiem komercyjnym, jak Bidziewelt. Bidziewelt tak, rozpoczęło karierę, czyli jakby stworzyło firmę PopCap, y, która jest twórcą bardzo wielu gier angażujących popularnych, takich jak Peggy na przykład, y, y, a, i, i naprawdę setek takich, których nie pamiętam, bo to trzeba wejść na tę stronę. Pamiętajcie, że mówimy o takim zjawisku, które jest nierozpoznane często, dobrze ani przez badaczy gier, yy, yy, ani przez na przykład dziennikarzy. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę takich firm, które produkują te gry nieangażujące, takich jak PopCap takich jak Big Fish, yy, House Games bodajże i jeszcze jakiegoś przynajmniej dużego twórcę zapomniałem, to, dziękuję, to zobaczycie tam po prostu setki gier już które się prawie od siebie nie różnią. I tego zjawiska, tych setek gier, które się od siebie nie różnią kosztują często po 20 dolarów i są kupowane. To tego zjawiska nie było przed Ja chciałem obstawić Snake'a na Nokia, ale masz rację, że też lepiej się, ja się, się chciałem... Snake przyspiesza i dlatego się gorzej nadaje. Tego, bo Snake jest jak Tetris. Tak, jest jak Tetris, no Nie część. można odwrócić uwagę tak. od Snake'a. Tak. Ja się chciałem przede wszystkim zapytać, dlaczego mm, Dlaczego zaproponowałeś to jako przekład, bo to jest dosyć interesujące, bo jako klasyfikacja to jest ciekawe, dlaczego zaproponowałeś to hardcore i casual jako angażujący jak, że to nie ma być niby przekład. Po co, co to... by przełożyć to? No dlatego, że jakoś to trzeba zrobić. Znaczy... Ale znaczy, wiesz, to... co tak nie do końca? Dlatego, że trzeba znaczy, o... o tym mówić. Znaczy, trzeba o tym mówić to na pewno, jasno. Natomiast przekład jest tak z rzecz biorąc, to jest. Um... Jakby interpretacja przez danego tłumacza, i przez przesianie przez jego umysł, przez jego wiedzę itd. i tak dalej, przez kulturę językową, spojrzenie na obcą kulturę i próbę przeniesienia tego na kulturę polską. Z, z, um, z pojęciami hardcore casual w języku angielskim jest delikatny, że mówiąc, bajze, bo to nawet nie jest opozycja słownikowa, e, i to, że oni z tego korzystają, i to jest tak naprawdę rezultatem. Mimo wszystko wieloletniego lenistwa, że nikomu się nie chciało tak naprawdę bardziej precyzyjnych terminów dołożyć. A później ta nadbudówka pod tytułem casual, hardcore i hardcore casual jest jakby pokłosiem tego lenistwa. Więc de facto to, że my korzystamy trochę z tych um, albo ze spolszczeń, albo właśnie z tych takich dziwnych prób, które wymieniłeś zresztą, um, to już jest de facto przekład. To jest przekład tej rzeczywistości zagranicznej na naszą. Także jeśli chodzi o klasyfikację, na przykład. Um, Akademicką, nie wiem, lobbowanie za tym, żeby to na przykład było w pracach akademickich stosowanych, super. Natomiast jako przykład to nie jest Ale... chyba aż tak potrzebne. Wiesz, bo to, to jest walka jakby z Uzusem. Nie, no to nie jest walka z Uzusem -y. no, nie chodzi o to, żeby walczyć z Uzusem. -y. No bo no, że się skończyć. Ja jest ja taka, żeby zaproponować parę pojęć, które tak jak mówiłeś, będę lobbował przede wszystkim za tym, żeby one były używane w akademickich tekstach z tego względu, że one lepiej moim zdaniem oddają zjawisko niż robią. Uh -huh. To jest jakby, to, to, to jest To co się, to tu się Ale dwa. A jak mnie pytasz, po co, chciał, po co robić tak, po co jakby starać się, żeby ten przekład również wszedł do potocznego użycia? No tylko dlatego, że jeżeli uważam, że coś lepiej działa, to to po prostu chciałbym to zaproponować, a on już to znaczy, się przyjmie. Ja się z tym zgadzam, tylko że przypuszczam, że efekt znaczy nie będzie odwrotny, natomiast, natomiast prawdopodobnie zostanie zignorowany, że ta branża jest to, to bardzo, no bardzo duży wpływ z angielskiego, tak? Na branżę gier, na temat. To, na znaczy, to, to, to nie ja bym ja mówię, że lat 80. na siłę próbowano z joystick i po manipulator drążkowy podaje. Wydaje mi się, że to jednak jest trochę dwie że spraw o tyle, że gdybyśmy mieli w języku polskim taką sytuację, że powszechnie nie tłumaczy się tych terminów i mówi się hardcore casual, to wtedy propozycja nagle spolszczenia mogłaby wyglądać tak, jak ta sytuacja z czasami. hardcore. Pod, tak. Podczas gdy w języku polskim istnieje ten przekład, i znaczy istnieje kilka konkurencyjnych przekładów i nic jeszcze jakoś specjalnie nie wygrało. Raz się mówi niedzielny, raz się mówi okazjonalny, raz się mówi casualowy, mówi się tak jak to, co pokazywałem. Jeden sklep pisze gra prosta, drugi sklep pisze gra rekreacyjna, trzeci sklep napisze pewnie jeszcze coś innego, nie, bo w polskim App Store nie widziałem tego sformułowania. więc yy, wydaje mi się, że Jesteśmy na takim, w takim momencie, jakby u, u, kiedy ten uzysk cały czas jeszcze się nie jeszcze. Znaczy się nie, na pewno nie ma czegoś takiego, że nie warto tego rusz, nie ruszać o, i w tym sensie. Przyjąłem, tak? że, żeby, że... przyjąłem że, że, że można na wprowadzenie nowej, nowej terminologii, jeżeli ona się okaże, że ma pewne zalety, a wydaje mi się, że ona ma właśnie takie, że wygodnie jej używać przede wszystkim z tych składniowych względów, że mogę mówić i o graczu, i o rozgrywce, i o grze. I po drugie, z tego względu, że mogę wyjaśnić czym polega ta różnica właściwie, to myślę, że w takim momencie pewnej zawieruchy translatorskiej, kiedy jeszcze ludzie nie, nie przyzwyczaili się do żadnego terminu, to może przyzwyczają się do tego. Nawet jak się nie przyzwyczają, to chyba nawet nie będzie jakieś takie straszne. Na przykład w dyskursie akademickim o... Mówi się przerywniki fabularne, tak, przynajmniej. Włócy tak, a, a, a, mówią kaczenki, się... a jeszcze ktoś mówi filmiki Właśnie, poprać, A jeżeli tak, się nie przyjmie, no to, to... może się okazać, że będziesz musiał pisać pracy angażująca w najlepsze hardcore, żeby ludzie wiedzieli o co chodzi. No tak? nawet jest. Znaczy, jeżeli to będzie dyskurs akademicki, to raczej nie, a jeżeli. Tak, no, to no. wtedy takie wytłumaczenie to wydaje mi się, że nie będzie takie straszne, tak? Że trzeba będzie jakieś takiej kubiki, która jest niezaznajomiona z tym terminem i właśnie oni mówią filmiki, czy oni mówią kazu, ale kiedy wtedy po prostu. Będzie to takie, tak, to takie wyjaśnienie, się, że to jest to i może absolutnie. wtedy ten termin im się spodoba, będę go spodobać, się, a może nie. To, że to, że to może skomplikować. Wiesz, teraz jest po bo każdy wie, na trzech Ale nie, nie, bo to tak, jest jedna tak. sprawa. Na pewno jest tak, że... To, to mu się wydaje, że mi się Nie, ja. to nie jest właśnie, że każdy wie. Jest, jest taki problem, że ja sam, przecież to nie jest tak, że ja... Jakby ta, ta próba ustalenia, o co tak naprawdę chodzi, wyrosła też z tego, że ja sam nie do końca wiedziałem, no to jakie właściwie są te cechy tej gry, o co tu chodzi? Nie I mam wrażenie, że ludzie mają ten głowę, czasami nie wyrażają tego głowot wprost. Ale teraz jeszcze tylko odwołując się do tego, co Dominika powiedziała, to wydaje mi się, że ta sytuacja jakby zupełnie nie przeszkadzała, bo pamiętajmy o tym, że w tej chwili jest taki, jakby ten tekst pojawił się w takim kontekście, mianowicie, że ten pomysł pojawił się w takim kontekście, że my pracujemy nad takim zbiorem tekstów akademickich, które mają być jakby na rynku Polski po raz pierwszy poruszać pewne fenomeny. I teraz to będzie jeden z tych fenomenów, poruszanych akademicko po raz pierwszy. I teraz, No więc w tym momencie do, do języka akademickiego jest spora szansa, że to się będzie wprowadzone, jeżeli się to spodoba innym użytkownikiem akademickiego języka. Ale yy, jeżeli będzie taka dwoistość, że gracze będą mówili hardcore casual albo okazjonalny, albo niedzielny, a akademicy będą mówili, to to będzie. No, nie, to nie jest rozum Do przejścia chociażby w no, że tak się tak, mówi, tak, wydaje, tak, Właśnie, że to nie będzie jakiś specjalny problem z tą klasyfikacją. Tak. A problem byłby taki, gdybyśmy chcieli, tak mi się wydaje, w jakiś taki sposób bardziej arbitralny to narzucić w rzeczywistości, bo e, o ile ja rozumiem to dążenie właśnie do klarowności, mnie jako tłumaczymy się to bardzo podoba. Natomiast to sprawiłoby same problemy już e, na przykład tym sklepom, tak jak opowiadałeś. No, gra typu e, nie wiem, Candy Crush Saga powiedzmy, tak. która nie jest Bejeweled w, w formie zęb, tylko jest trochę bardziej skomplikowana. Ona będzie w sektorze, ona będzie w sekwencji z napisem casual, tak. ale ona nie wiem, no przynajmniej po moich doświadczeniach. Ja mam bardzo podobne doświadczenia z nią jak z grą Dark Souls. Też mnie potrafi wciągnąć na przykład na godzinę i dwie i nawet nie wiem kiedy mi to zeszło. Także, także to by powodowało jakby takie dyskusje, takie przetasowanie. Ale z tym nie będzie problemu. Myśmy, yy, powiem dlaczego, bo myśmy napisali ostatnio, mam nadzieję, że to nie tylko wyjdzie na Jawnych Snach, taki yy, tekst z Mario Gardą yy, dotyczący yy, zjawiska gier inni, żeśmy się postanowili rzucić na to, to są green tak, mam tak mam go go. nawet tego tak nazwaliśmy, e, więc e, jakby tam, e, nie, nie, nie, nie, nie chcę teraz kierować dyskusji w tę stronę, ale jedno zjawisko, które tam jest będzie też tu, mianowicie akurat ten jeden aspekt, czyli to jak sklepy e, w ramach pewnej, pewnej marketingowej praktyki e, s, e, przydzielają etykietę, z tym bym się najmniej martwił, bo tam jest zazwyczaj, on, sklepy się posługują bardzo E, taką jakby powierzchniową e, charakterystyką, czyli e, e, biorą pod uwagę takie cechy, które od razu widać w rodzaju e, gra e, gra nieangażująca to będzie gra taka z taką ładną cukierkową e, grafiką e, niezbyt skomplikowana pod względem ilości opcji itd. więc oni i tak będą się posługiwać takim, takim, e, taką charakterystyką o, o której my już wiemy, że ona jest nieadekwatna i nie ma co, Zresztą zauważ, że e, tutaj był wykład odnośnie tego, żeby już nie mówić tak za często hardkorowy i casual, tylko stosować polskich terminów, a pierwsze co zrobiłeś to zamiast powiedzieć grę niezależna powiedzieć i Eee, ale ja. A, właśnie taki... Przeczytaj tekst. tekst nie, no, tak, tak, bo w tekście na Nie, nie zobaczmy. No, no, Nie, no, dobra, to chodźmy, w tekście jest napisane, że właśnie pierwszą rzeczą, na którą, którą trzeba zwrócić uwagę, to to, że gry indie to nie są gry niezależne, to są dwie różne rzeczy i dlatego trzeba użytkować obu terminów, niestety. Ja mam inny problem. Pojawiła się tam definicja, że gracz zaangażowany to jest taki, który poświęca dużo czasu rozgrywce angażującej. Eee, tak. Który często, nie, który często oddaje się takim aktom y, angażującym Czyli rozbierze. graczem zaangażowanym byłby ktoś, kto codziennie po kilka godzin gra w Bejeworld po to, żeby mieć kolejne rekordy, nie w trybie Zen, tylko po to, żeby faktycznie bić te rekordy. Jeżeli byłby taki gracz, który bardzo często gra w Bejeworld właśnie tak bijąc rekordy i robiąc speedruny i tak to jest najbardziej graczem, to on jest graczem, graczem zaangażowanym w grę angażującym. No tak, tylko że tu jest ten problem, że y, taka osoba, ja sam znam takie osoby, które grają w tego typu gry tak. nałogowo, codziennie, na przykład w słowo to bo chcą odkryć całą planszę i tak dalej nie mają tożsamości gracza, bo są jednocześnie te same osoby, które nie rozumieją, ale... jak dorosła osoba może grać w gry. Ale, ale uważam, to... To, <FERZU> że... Przecież proszę wchodzić w, w ten sam problem, dlaczego ludzi na graczy i nie graczy, tak? Ale tak? terminologicznie, zwróćmy uwagę, ja jestem pewny, że gdybyśmy tutaj yy, y, posługiwali się językiem angielskim, gdybyś mnie zapytał, jak ja bym nazwał takiego gracza, który właśnie grając w tę grę, bije rekordy, stara się tam, nie sobie jakąś wiele czasu poświęca i zależy mu na tym bardzo i skupia się na tym. Ja wiem, że to jest hardcore, okay? pomimo tego, że... Ja nigdy w życiu nie nazwałbym casual i... gamer kogoś, kto zajmuje się bardzo twardym biciem rekordów, nawet jeżeli jest to bicie rekordów, bicie mm. rekordów. przecież ja chciałem jeszcze propos tej, tej, tej listy, bo mówię, że tak. zależy ci na komentarze Ja nie znając w ogóle tych pojęć, tak. ja jeszcze niedawno ich nie znałem, mimo tego, że gram od cud. Tak. Bardzo dawna. To to to Myślałem y, o takich ludziach, którzy hardcore'owych graczach, jako o y, graczach przez duże g za przeproszeniem. I nie chodziło o to, żeby się wywyższyć Ja mówiłem sobie, że jestem graczem. Tak, gracz. y, nie D Jestem graczem, na takiej zasadzie jak ktoś, może powiedzieć sobie, jestem rowerzystą, albo jestem muzykiem, to jest ktoś, kto się tym zajmuje chociaż hobbystycznie, ale właśnie w sposób zaangażowany, a nie, że raz na jakiś czas przejedzie się na rowerze, tak? Więc ja mówiłem sobie, jestem graczem i myślałem przez dużą literę na to jest moje hobby, tak? ale to się nie nadaje. Te trzy propozycje, które były y, z tym, że to są y, tak. gracze, nie nadają się, bo używając po prostu słowa gracz, nigdy, ktoś czytając nie byłby pewny, czy chodzi o gracza hardkorowego, czy jest to po prostu powszechne użycie tak, tego oczywiście. słowa, które niewiele może być pomylone. Tak Natomiast y, twoje, twoje to zaangażowane, nie zaangażowany, y, jako propozycja podoba mi się, ale nie do końca, dlatego, że Niezaangażowany jest terminem odrobinę nacechowanym pejoratywnie, to znaczy y, ludzie nie lubią słuchać, że znaczy, zaangażowanie się w coś jest pozytywne, brak zaangażowania jest raczej odbierany jako Znaczy czy, Ale wiem, tak, tak, tak, Pewnie, tak, pewnie tak. właściwie się dziwią, że, nie było, że nie było na stanach, tak, tak. bo to jest dosyć oczywiste, nie? Y, y, y, y, o ile o grze, można powiedzieć, angażująca, nieangażująca, to już jest mniej nacechowane, chociaż Znowu każda gra chciała pewnie angażować, powinna chcieć angażować, to jest taką z tą słynną, że, że to jest cecha dobrej gry, ale to tak bardzo nie, ale powiedzieć, że gracz, że on jest nieangażujący się, a to nie zaangażowany, nieangażujący się, to są zbliżone terminy. Nie angażujący się, to jest takie negatywne, tak? Nie ja trzeba będzie wymyślić coś z, z punktu widzenia marketingowego, wiemy, tak, bo to nie będzie pasowało. Ja, ja bym zaproponował dla mnie lepszą propozycją nie tak zupełnie pójść w odbicie, tylko ja bym gry angażujące świetnie, znaczy gracz zaangażowany i no. gry angażujące. Ale to drugie, to jednak bym obstawiał, że relaksujący jest tutaj lepszą propozycją. E, już mówię nie nie jest to, że jest relaksujący się ma... relaksować, nie brzmi dobrze? No ale... właśnie, nie ma tę wadę, <grym> że <grym yy, mm, nie wiem, czy, czy, o, czy powiedzenie tego graczu. Znaczy, rozumiem ten problem, chociaż przyznam, że ja nie widzę tego pejoratywnego aspektu gracza nieangażującego się. Bo to jest... Yy, bo, tu jest różnica między, na przykład, określeniem gracz angażujący się, a gracz niedzielny. Polega na tym, że y, sformowanie gracz angażujący się akcentuje to, że to jest jego bola. Ale czyli, i na, Pracownik angażujący się. No, no, wiesz, o co chodzi. Jasne. Tak? Ale w większości używanych y, ale, położeń, wiesz, Oczywiście, no, ale. Oczywiście, no, ale jednak y, po prostu. Gra, nie potrafię tego inaczej powiedzieć niż to, że Gry się tak, tym właśnie różni od pracy, że brak zaangażowania jest kłopotem. No e, ale więc... wiesz, to jest, to jest trochę tak, ja, ja nie mam odpowiedniego słownictwa w tej dyskusji. Nie no, ale, jest tak w sumie, ale... W reakcji... Słuchaj, w słowie konkubent nie ma nic pejoratywnego, ale automatycznie kojarzymy to z wycinkami prasowymi, tak, że konkubent, A, wiesz, wiesz, pobił dziecko konkubina. To tak, tak? jest takie użycie często, jest taka, takie powiązanie provedologiczne, ale. Jeżeli chodzi o, o to sformułowanie, no raz jeszcze nie widzę znaczy po prostu nie, nie czuję tego pejoratywnego ze względu na to, że w odróżnieniu od niezielnego nie jest to jest to wskazanie na cechę, która jest jego wyborem, a nie na cechę, która na przykład jest, jego, jest wynikiem jego niekompetencji. Czy niewątpliwie niedzielnie jest dużo, dużo bardziej tak, wyobraźliwe? Tak, tak. A że tutaj nie angażujący się, jak ktoś może nawet powiedzieć, po prostu z, bez w ogóle stresu, że to tak, jest ten nieangażującym nie angażujący się, bo uważam, że nie, to jest straca czas. Trochę jak sport, można się w sport też angażować, tak, trochę tak. nie, to jest chyba na tej samej zasadzie. Nie jestem no, zaangażowany tak. w kolarstwo to nie znaczy, że jestem kiepskim kolarzem, a jestem niedzielnym kolarzem, to znaczy, że jestem kiepskim kolarzem, dlatego tego chciałem uniknąć. I jeżeli z tym relaksującym jest kłopot, że tak, gracz relaksujący się. <grym> <grym> Wierzący. Wierzący, <grym> to jest, to jest nie praktykujący? nie praktykując. Zresztą też jest to, coś w tym, że Każdy może tak. się relaksować w swój sposób i taki hardkorowy, Tak, się relaksuje, bo tak, tak, to, to jest relaks. To jest relaks dla niego A ktoś myśli o tych swoich problemach dnia codziennego to raczej się nie relaksuje w tym momencie, tak? To prawda, tak. A właśnie tego typu rzeczy ludzie często robią przy ze mną. Myślałem o tym, bo myślę, że na przykład mają To Mam rozwój, tak. Ten... Ale tak ładnie wyglądają te zbijane kryształki. Wyglądałem i odwarz. Tak ładnie eksploduje. <grystanie> I zaraz dojdziemy do tego, że podział jest bez sensu, bo nie da się właściwie tak naprawdę wytyczyć tej linii. Nawet nie da się w ja rozmyty nie, sposób Nie, mi się wydaje, że. Czy ja uważam, że on nie będzie na pewno gorszy niż. Na, nie sądzę, żeby był gorszy niż oryginał Hardcore i Casual. Wydaje mi się, że jest lepszy pod względem tego właśnie najlepiej chwyta zjawisko. Czy wydaje mi się, że należy skupić się na tym, więc od czego to wyszło, czyli od tej rozgrywki, bo zdecydowanie tak. Hardcore i Casual to jest kiepskie określenie zarówno gracza, jak i to kiepskie określenie samej gry. To jest określenie, to jest określenie tak. związku pomiędzy graczem, a I tak, Od tego brzemy, tak. Tak, I A to, że potem to możemy z tego stworzyć jeszcze przy okazji opis gry albo te, te, tak. tego gracza, to jest kwestia to pochodne. Jest pochodne. I tak To, to że tak. widzisz, to, to, to, to określiłeś świetnie. Tak, mi też się to podoba, że to jest tak. typ rozgrywki i w pracy akademickiej to się świetnie sprawdzi, ale rzeczywiście y, sklepy, y, ludzie mówiąc, że nie potrzebują podziału tak, i graczy, a nie rozgrywki, to, się, wiesz, to jest zbyt skomplikowane. To dlatego, się... a nie, dlatego ja w ogóle się? Z, y, posługiwałem się potem i podawałem przykłady już tych pochodnych, to znaczy, kiedy mówiłem, kiedy podawałem przykład Dark Souls, że dla mnie jest ten przykład, y, wydaje mi się, spełnia całkiem nieźle charakterystykę pochodną, czyli, że jest to gra, która bardzo sprzyja znaczy trudno jest po prostu, niezwykle trudno jest grać w sposób niezaangażowany w Dark Souls, jest to trudne ze względu właśnie na brak pauzy, ze względu na konieczność zatopienia się w dźwiękach, ze względu na to, że, że skupienie na zręczności jest absolutnie w tej grze wymagane i nie ma tam żadnych, tam nawet nie można poeksplorować spokojnie, ponieważ zaraz coś nas zabije, bo potwory się odradzają bez więc jest to bardzo trudne. O wiele łatwiej jest grać w sposób niezaangażowany w nie wiem, Grand Theft Auto, gdzie mogę sobie, nie strzelając do nikogo, spoko, spokojnie chodzić po mieście i grać w to jak w Darkester. Zresztą często ja w Grand Theft Auto to tak, tak tak gram. Więc e, zwiedzamy. Z, Tak, zwiedzamy. Ja bym ja zwiedzam ja zapytać, dobra. bo ogólnie, potem podział wydaje mi się sensowny. natomiast widzę taki problem, jeżeli chodzi o że w ogóle tego nie będziemy robić, ale jeżeli chodzi o to, jak zdefiniować konkretną grę, bo powiedziałeś, że na podstawie tego właśnie własnych doświadczeń, czyli tego, czy ta gra sprzyja tym, temu graniu angażującemu, czy nie. I natomiast taki trochę się rodzi wątpliwość, to jak będziemy to mm, oceniać. Tak? Znaczy ja to to znaczy procenty. No tak. Czy to każdy będzie odnosił bardziej do własnego doświadczenia, czy to będzie jakiś problem w jakimś ogólnieniu, tak? To czy jest... będziemy uznawać właśnie ten bejeweld za... Nie, to jest... Yy, to, to, to, rzeczywiście, to jest, tak, to jest duży problem tej klasyfikacji, ale, ale tak samo pod klasyfikacji hardcore. Hard, Nie, hard. no pewnie, ale... Ale odpowiedź na to taka, mamy dwie... jedna to są... jedna rzecz, to są takie nasze... Yy, Spekulacje na podstawie własnych doświadczeń, one nie są tak bardzo Takie intuicyjne, pozbawione. One są trochę intuicyjne, nie są, nie są pozbawione wartości, bo jako powiedzmy gracze grający sporo, te nasze powiedzmy spekulacje pewnie się nie najgorzej sprawdzają. To znaczy, zdziwiłbym się po prostu bardzo, gdyby ktoś zrobił porządne statystyczne, badania, by się okazało, że że Dark Souls jest nas bardziej popularny, nieangażujący. E, więc, e, więc, ale dopuszczam tę możliwość w takim sensie, że jakby teraz mnie pytasz o takie rzeczowe badania, no to rzeczowe badanie powinno być zrobione metodą statystyczną. Metodą statystyczną, ona ma element taki ankiet, ankietowy, myślę, że to jak to już zrobił jest najlepsze, to znaczy idealne badanie, to teraz pojadę trochę w science fiction, Idealne badanie, bo to, że ludzie mówią, że oni grali nie zaangażowanie i tak dalej, to oni się mogą mylić, e, albo już zaangażowani. Idealne badanie byłoby takie, żeby ktoś siedział z elektrodami, e, grał sobie w tę grę i byśmy robili, e, byśmy patrzyli, co tam w jego mózgu się dzieje. To jest idealne dlatego, że po pierwsze musimy, ja nie jestem pewien, czy na przykład badania nad mózgiem są na tyle rozwinięte, żeby móc łatwo odpowiedzieć, czy ktoś się skupiał Wymiennie. na tej rzeczy, na tym rozwodzie, wątpię, ale zakładając, że żebyśmy to mieli, to byłaby taka idealna, nie? ale ta nieidealna forma, którą na pewno mamy dziś którą możemy stosować, to była taka w rodzaju jujula, czyli bierzemy odpowiednią próbkę ludzi, dajemy im gry na jakiś czas i, i po prostu przeprowadzamy z nimi wywiady, a potem podsumowujemy statystycznie. Że okazuje się, że w tę grę 30% ludzi tylko gra, zaangażowanie w tę grę 70%. Myślę, że umiemy to tak. To jest nieidealna metoda, ale wydaje mi się, że ona powiedzmy, to też nie jest zjawisko aż tak tajemnicze, żeby, żeby, tego, żeby, tutaj nie chwy, żeby ona nie chwytała wystarczająco dobrze tej, tej, tej korelacji. Więc mi się wydaje, że taka metoda ankietowa byłaby dopuszczana. Tylko po prostu dużo, dużo, dużo ludzi trzeba przebadać i tyle. Nie masz racji z tymi elektrodami. To znaczy, w tym wypadku to, co powiedziałeś później, jest lepsze. Czyli gra jest wtedy każualowa albo hardkorowa, albo angażująca, nie angażująca, jak się ludziom wydaje. Nawet jeżeli ktoś wydaje gra w sposób zaangażowany, a powie, dla mnie to jest rozgrywka nieangażująca, to on ma rację i należy uznać go za pytaszka po tej stronie. To jest zły pomysł. Dlatego, że i mogę się zgodzić z tym, gdyby, bo pamiętajmy, że ludzie. Znaczy, ja jako. Yy, zajmujący się oprócz gier, filozofią umysłu, to wiem, że po prostu badania tego typu y, są strasznie... Ale ja wiem, o co Ci chodzi, że ludzie y, sami nie wiedzą, co a. naprawdę a robią. A poza oczywiście, tym, kłamią. Tak, tak, oczywiście, to... ale zwróć uwagę, że w tym wypadku, po co taki podział? Ten podział tak naprawdę ma znaczenie, podejrzewam, był, znaczy dla Ciebie ma akademickie, ale y, Myślę, że w dużej mierze miałoby znaczenie komercyjne, czyli na przykład jak klasyfikować gry w sklepie, jak klasyfikować gry w reklamach i tak dalej. I w tym wypadku, jeżeli gracz sam uważa, że on gra w sposób każualowy, to on będzie szukał gier casualowych i on chce, wiesz, on należy tak, do targetu każualowego i dlatego to jest naczęść za Zatem jest całe, przecież całe mnóstwo pojęć, które każdy wie, co to jest, a tak naprawdę są niedefiniowalne. I elektrody ci zawsze pokażą, no nie zawsze, coś innego niż też twierdzi. nie wiem, pojęcie miłości. Każdy wie, co to jest, tak? Każdy wie trochę tak. inaczej. jest pojęcie w zasadzie niedefiniowalne, a jak ktoś powie, ja kocham, a tym być nie, bo ja mam tu elektrodę w Twojej głowie i mówię, prawda? Nie, jak, <śmiech> to znaczy szczerze, to znaczy, to znaczy, ja jestem człowiekiem, który, jeżeli bym miał dobre elektrody, <śmiech> jak, ja to, bym nie też mi gdybym miał to dobrze zbadane. To gdyby ktoś mówił, że mnie kocha elektrody mówiłby coś innego, to wiesz, że elektroda ma nie to, co on mówi. Ale to jest. Okej, okay, ale widzisz, ten człowiek, który. Elektrody ci wiedzą co innego, ale on będzie szukał pierścionka zaręczynowego, więc on komercyjnie. Jest który mogę kocha. Kocha. Ale ale to ale, ja nowe... podradę... ale nie, chodzi, chodzi o to, że on komercyjnie jest człowiekiem, który zalicza się do ludzi, którzy kochają, do ludzi, którym warto sprzedać A no coś, ta, co kupują ludzie. Ale no no, nie... to, to nie jest ten aspekt nie ale zajmował. Nie, nie, nie, to, to, jest to jest to jest to, to jest, jest, to jest kwestia zupełnie tym, ten jak to problem, jak dla, jak dla kogo. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nas interesuje ten aspekt, ja też, tutaj jest ten aspekt komercyjny, to jest takie założenie, które jest milcząco przyjęte, że, że jednak to, co on mówi, to jego decyzje, na przykład w sklepie, są skorelowane z tym, co mówi, a nie z tym, co się dzieje w jego głowie. To nie byłem taki pewny. Może być tak, że te elektrody jednak więcej mówią o jego decyzjach, na przykład w impulsowych zakupach, e, kiedy nikt nie patrzy, co kupuje. Więc, więc ale dobra, ale nawet jeżeli, mówię, jeżeli przyjąć to założenie, no to jakby zawsze powstaje nam to badanie ankietowe, ono, ono też może być. Także nie mniej powiedzmy tak, taka idea. Tym bardziej, że o tym drugim rozwiązaniu to nie ma co mówić z tego względu, że wydaje mi się, że nasz obecny rozwój neuronauk nie jest wystarczający, żeby takie coś zrobić. Tak. Ja też ci, że gdybyś mnie zapytał, czy jakim jestem graczem, albo w jaki sposób gram, to miałbym duży problem, żeby grać. na przykład jestem fanem na PC-ta, gier, które nas hmm. mogłoby w większości, a na mobilne urządzenia, ja, ja to nazywałem, znowu nie znając hmm. w ogóle tej terminologii, ja to nazywałem na swoim prowadzeniu tak, grami przystankowymi. To no znaczy gra, tak, tak, można zagrać tak, przez tak, pół minuty tak, i ona tak. się szybko odpali, tak, szybko skończyć, tak. więc to też jest wiesz, wymieszane. Nie, a nie no, to tak samo bo, no, oczywiście, tak jak ja tu przedstawiłem, że jest taki jest takie kontinuum, i po jednej stronie mamy modelową grę angażującą, i modelową grę nieangażującą. To tak samo można by kogoś wziąć i powiedzieć: Oto modelowy gracz zaangażowany, oto nie modelowe takie zdjęcia w ogóle z przerażonych ludzi, z takimi mógł... już. z I tak siedzący tak, na czutkach, na, na toalecie od tak, razu. Tak, i wtedy jest jasne, że wiele osób znajdzie się, jeżeli tak jak na przykład Ty mówisz, że, że nie jesteś pewny, jakbyś się sklasyfikował, być może po prostu jesteś w tym miejscu, w którym był Tetris. To znaczy, jesteś, jesteś... jesteś Tetrisem, po prostu. Jesteś Tetrisem. <śmiech> znaczy, <nie, śmiech> w takim <śmiech> miejscu kontinuum, że w gruncie rzeczy czasem ci <śmiech> bliżej tu, czasem ci bliżej tu i nie się i tyle. No, jak mówię, to, jest, to kontinuum działa tak samo dla Gierek i dla graczy, Tylko, że nie było tutaj odpowiednich zdjęć i graczy. <głos> <głos> Ale nie było, nie tego nie było to Inaczej, bo gdybyśmy mnie ustawił tam, gdzie Tetris, to byśmy uśrednili uśrednił, a to nie jest to samo. Nie, nie, nie, nie. Tetrisza, czy coś, to jest, no, Tetris no, to ma swój efekt. Jeżeli to ktoś to gra to jest... na nie, w niektóre gry zaangażowane sposób, a niektóre w casualowe, albo hmm. to tak jak mówię, na różnych platformach, albo zależnie od dnia, to nie jest graczem pośrodku tam, gdzie Tetris. On jest raz tu, raz tu, wiesz, taki trochę rozmyty. Ale nie, no to oczywiście tylko chodzi o to, że to, jakim Ty jesteś graczem, to zgodnie z tą definicją pochodną było, czemu się częściej oddajesz. Jeżeli się okaże, że ani temu, ani temu się częściej nie oddajesz, tylko średnio oddajesz się temu mniej więcej równo, to wypadasz w miejscu. A, do... Czyli są statystycznie, tak? Tak, no to... To jest, panu, to jest oce... to przeciętny, bo, oce... bo można tylko, że przeciętny jest gdzieś blisko hardkorowych Ta. na Tak, oczywiście. Do... Przeciętność nie jest tutaj... No ale taki był twój zarzut, że... Nie, nie, nie, ale to nie chodzi o mnie. Zarzut w sensie, że się obraziłem. Tylko, że to nie daje rzeczywistości, a to jest główny zarzut, że postawienie w środku, to, to ty rozumiesz to tak, że on gra częściowo tak, częściowo inaczej, że średnia wychodzi e między, że średnio? Widzisz, średnio każdy człowiek ma jedną pierś i jedno jądro, tak? I, i to nie oddaje rzeczywistości. A co, no, co oddaje rzeczywistości? Proszę tak zapomnianie, tak ja, no to teraz... No tak, nie już to, to no. ale... Okay. <laughs> No jak to rozwołowe rzeczy, To jest nie? Ale wierzy, nie, nie? Jest tak 50%, nie jest. 50, eee, 50 na dobra, jest pięćdziesiąt, Tak, bo no, niektórzy są po amputacjach, dobra, zostawimy, <grym> będzie. Ale y, o co chodzi? Inaczej. Y, y, chodzi mi o rozkład, tak? To y, ktoś no no dobrze, ale poczekaj, bo to jest pragnadzi. różnica. Bo czym ten twój przykład y, y, służy temu, żeby pokazać, że jeżeli weźmiemy średnią dla populacji i przypiszemy tę cechę indywiduum, czyli pojedynczemu elementowi tej populacji, to wyjdą absurdy. A my tutaj, ta moja definicja gracza niezaangażowanego jest definicją już od razu na nim bazującą, czyli bierzemy jego, z jego zwyczajami. Nie, czyli te, te, to nie, nie wyjdzie żaden absurd, że ja biorę jakąś cechę populacji ogólnej, która... E, nie, nie, już wiem, ale nie już co chciałem powiedzieć. Ta? Już Ci mówię, już ta? Już ta. mówię bo, bo się... Już Ci mówię, co chciałem powiedzieć. Że stawiając po środku, i automatycznie przynajmniej będzie wydaje, przyjmujemy, że to jest człowiek, który się trochę angażuje. A ja, dając znowu przykład siebie, widzę się jak to człowieka, który nie. się albo bardzo angażuje, albo znowu bardzo aktywnie. zaangażowania ja tam, tam w ogóle nie było. Tam była po prostu mowa tylko o tym, że czy się ktoś często oddaje rozgrywkom angażującym, czy nie? Jeżeli się oddaje ktoś pięć razy w tygodniu angażującym i pięć razy w tygodniu nieangażującym w sensie czasu też oczywiście, tyle samo, to jest dokładnie w środku. Okej, okay, w tej definicji. Tak, okay. tak. No ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że taki podział yy, biegunowy, że jedna strona hardcore, jedna strona casual, yy, jedna strona jest trochę dobra, a drugiej strony jest zła, bo dobra jest, yy, bo łatwiej jest nam ogarnąć że kto jest kim i jaki jak target no nie, ale tak, tak jaki target możemy zrobić, że chcemy <śmiech> nagrażowanie taką tak. prostą i gdzie można w każdej sobie zagrać, i tak dalej to robimy nagrażowanie i możemy sobie to podzielić tak samo z z, z drugiej strony jest zła, bo y, utrudnia takie sprecyzowanie niektórych osób, którzy są tak mniej więcej po środku jak się błaszają no i też kolejnym moim argumentem jest to, że ten, ten podział biegunowy e, może ewoluować w przyszłości. I w końcu nie będzie tych dwóch biegunów, tylko się podzieli na jakieś 20 e, słów, które będą określać. Bo to jest taka szansa. Teraz mamy taki prosty podział, bo dopiero te słowa wyszły. Dopiero... No, to w ogóle jest taka obawa, że ten się podział urodzimy. zaniknie na korzyść casualnie. Będziemy mieli same gry i, górna, włączyć i wyłączyć. Nie, no Wydaje mi się, że, że, że to y, pokazanie, jeżeli mam rację, że istotą tej, tej, tej różnicy jest to, że w jednym przypadku mamy to zaangażowanie poznawcze na różne funkcje poznawcze podzielone, pamięć, uwaga itd. A w drugim przypadku, właśnie brak tego zaangażowania, to, ja, to mi się wydaje, że taki czarny scenariusz nie jest możliwy. Że jedyne co będziemy mieli, że wszystkie gry będą nieangażujące, bo po prostu ludzie potrzebują czasem już to zaangażowanie. To im sprawia wiele przyjemności. E, jedyne co, co się stało w efekcie tego, że powiedzmy nasze życia się zmieniły, a raczej nie nasze życie się zmieniło, tylko tym, kto kupuje gry obecnie, to są tam 30 którzy mają mniej czasu i trzeba coś z tym zrobić. No to rozwiązanie, które przyjęto, jest, to jest ta sprzętowa pauza. Ale ta sprzętowa pauza w tych nowych konsolach, rzeczywiście ona jakby, to starałem się pokazać, nie ma związku tak naprawdę z tym Tyle dobrze, że ta wysłało no, ze sprzedaje świetnie, więc tak jest Ale nie tak dobrze, jak hmm. dałem na to, nie zarabia na tyle, co w Andy sam. <głos> <A> więc <głos> myślę, że nie zrobia 1 dziesiątej, tak. no bo tam nie ma odpowiedniego modelu sprzedaży. No. Tak, znaczy monetyzacja, jak to się brzydko mówi, tak, to tak prawda, A, to jest jeszcze dodatkowa sprawa e, te, te gry nieangażujące częściej mają mikroplatności obecnie. To są zleciało strasznie w nisze, to znaczy są ludzie, tak. którzy nie grali, bo słyszałem, że to strasznie trudne ja to nie będę grał. Ale to, to jest, to jest kwestia to postrzegania to poziomu trudności. Tak, tak, To jest, jest to z tego Tutaj wchodzą Są, ja, są po, no. te czynniki, tak, ja zazwyczaj, znowu, nie za bardzo znając te pojęcia, a potem już trochę tak, definiowałem, dla mnie głównym wyznacznikiem tego podziału było to, co Ty nazwałeś, program wejścia, czyli jak szybko trzeba, można się na tej gry nauczyć, tak. ewentualnie jak przyjazny jest tutorial, który Cię łagodnie w to wprowadzi, tak. tak? Ja no. po początkowo tak myślałem, ale no, jest wiele przykładów takich, współcześnie szczególnie, rozwinął się bardzo ten rynek takich gier neo-retro, jak powiedziała Maria prawda, więc w szczególności takich to są gry, których nie ma praktycznie tutoriala. No, weźmy sobie taką grę, być może ktoś z Was widział, Super Hexagon. To, no. jest, gra, to jest gra, która ma próg wejścia po prostu minimalny, ale jest jedna z gier, która wymaga absolutnego skupienia. Jest bardzo. E, e, więc, po e, Więc e, bo trzeba właśnie wejść w taki flow. jeżeli Te, tak jak bullet hell, wszystkie. Tak, czy, czy, czy tak, tak, jak ta, takie bullet Hele no więc jest sporo, coraz więcej teraz takich malutkich, drobnych gier. Dla no, mnie który... to wszystko casual, powiem na przykład w mojej... Takim... No, no, którą mogę włączyć na minutę i pograć minutę, wyłączyć... Ale i nie Super Hexagon nie będzie, na przykład ten argument był to dla to Ciebie był <suszy> istotny, jak zrozumiałem. Super Hexagon nie jest sprzedawany w żadnym z tych słów jako casual. Wiesz co, ja go... Jak będzie, go będzie, ale jeszcze o... w nie zagrałem, widziałem tylko filmy. Bo... Nie, nie, no to... to Zagrają absolutnie, jest to, banku. Jest, jest to przykład bardzo yy, prostej gry pod względem progu wejścia. Bardzo to, no Ja pamiętam, pierwszy raz, kiedy ja zetknąłem się z grami, to... Yy, Obraca się takim... Tam, tak, to, tak. No, tak. No, tak. Jak pierwszy raz zetknąłem się z grami yy, nieangażującymi, to pamiętam, że... Bardzo miałem kłopot z tym, żeby zdefiniować. Pamię pamiętam dobrze, jak odkryłem ten, ten, ten światek. Ja tak zobaczyłem, że w ogóle w taki sposób, że zobaczyłem, że jest strony stronę WWW, na ludzie sprzedają gry, jest z 50, 60 już wydanych i ja nigdy już żadnej z nich nie słyszałem. Wydało się to przedziwne, ponieważ byłem y, zawsze człowiekiem, który dużo czytał tym w ogóle się tym interesuje, więc bardzo rzadko mi się zdarzało, żeby zobaczyć tak dużą ilość gier, o których nigdy nie słyszałem y, y, naraz, mnie zdziwiło i pamiętam, że ściągnąłem kilka z nich zagrałem i, i miałem poważny problem ze zdefiniowaniem. to właściwie jest. Wtedy, ty patrzysz, że wtedy jeszcze nie było żadnych takich gier neo-retro, nie było takich gier właśnie tych prostych, wszystkie gry były raczej dosyć złożone, złożone, skomplikowane, brzmiły na role. a tutaj nawet takie proste dwuwymiarowe gry, które przypomniały trochę dane czasy, ale do końca, nie wiem jak to zdefiniować. Pamiętam, taka pierwsza definicja, która mi do głowy, to że miałem wrażenie, że to są gry yy, z automatów, tak jakby trochę, że one przypominają gry z automatów, tylko że różnica programów, które są super bardzo. Są super łatwe gry z automatów. Taka była moja pierwsza definicja gier e, angażujących. I jeszcze cukierki wyglądają. Jeszcze cukierowo wyglądają. Tak. Ale no, potem okazało się, potem jak zacząłem badać trochę bardziej ten, e, to zjawisko, to się okazało, że sprawa jest o wiele bardziej zniuansowana i dlatego dośrutowałem do, do tej takiej definicji e, złożonej. Okej, okay, musimy powoli kończyć, więc nie wiem jeszcze jedno, dwa pytania do naszego dzisiejszego eksperta, chyba że już nie ma pytań temat został wstępnie zamknięty. Uważam, że chyba lepszą klasyfikacją taką w sklepach, zwłaszcza takich google'owych, Websterowych, Ta. e niż pisać, czy to jest e zaangażowane, czy niezaangażowane, to pisać po prostu, jakiego to jest typu rozgrywka, typu, czy to jest strzelanka, czy to są wyścigi, czy to jest zręcznościówka i to jest zdecydowanie lepsze określenie, które powinni częściej stosować niż Tanto. To jest na osobną dyskusję, ale ten podział jest już bardzo dawno, był kompletnie nie, znaczy jest jeszcze trudniejsze chyba do współczesnych tak, gra więcej. do uwzględnienia taki podziału. Plus Bo to jest chyzy... jeszcze taki czysto marketingowy powód, ja myślę, że po prostu istnieje, jak widać, grupa graczy, którzy przychodzą i oni szukają casual game. Oni mają i ten mój, ta moja definicja wyjaśnia dlaczego. Bo dla nich może nie być ważne w tej chwili konkretnie, czy to będzie wyścig, czy to będzie znać trzy kolory, czy to będzie zabawa z kształtami. Dla nich jest ważne to, żeby pobawić się czymś i móc sobie właśnie pomyśleć o czymś innym, móc sobie w pracy to zrobić, móc sobie to zrobić na, w tramwaju i wysiąść w odpowiednim momencie, a nie o kurczę. Poza tym, wiesz co jest to, to jest taka tendencję w sumie dosyć do, dobrze znaną nam wszystkim, tylko że jakby wydaje mi się, że nagłaśniają coraz częściej dopiero w ostatnich latach, a mianowicie ludzie jednak nie wiedzą, czego chcą. I tutaj po, każdy po pod tym względem bardzo dobrze pasuje. To znaczy właśnie, tak. a, na przykład ktoś chce sobie kupić albo pograć w taką grę, nie wiadomo końca o czym, to w sumie tak nie ma większego znaczenia, tak jak mówisz, co to jest i po prostu sobie wybierzesz takiego katalogu, więc on jakby jako funkcja porządkująca ta nazwa jest jak najbardziej w porządku. To naprawdę takie rzeczy się zdarzają. Zresztą nawet ja miałem ostatnio taki przykład, byłem zdziwiony w sklepie ze sprzętem fotograficznym. Przyszła para ludzi i pan stwierdził jeszcze byśmy coś kupili. Generalnie pan coś zaproponuje, Kupili już sprzęt chyba za jakieś 600 czy 900 zł i jeszcze tego typu tekstu. To ma żadnej co Ale ja teraz pomyślałem o czymś innym, bo y, dla mnie, to, ja wiem, że nie zaangażowany jest troszeczkę pejoratywne, ale tak, też to... obraźliwe. Ja jako gracz, y, jestem moim hobby od dawna, czułbym się troszeczkę urażony. Gdyby ktoś mnie postrzegał, gracza z zewnątrz, raz mówię, graczem właśnie to pokażę ale myślałem sobie, że może jest dokładnie odwrotna grupa ludzi, ludzi, którzy uważają, że granie takie hardkorowe to jest dla ale dzieciaki, ja mówię, jest jest jest jest oni wolą się nazywać, a nieraz ja zagrał w coś takiego. Tak, ja nawet jak powiedziałem, o, ulgi, tak? powiedziałem o tym, że to jest teraz bardzo istotne, że niektórzy powiedzą, że ja jestem graczem niezaangażowanym, jest bo gry to strata czasu. Tak, tyle. Z punktu widzenia marketingowego to jest tak, e, jeszcze większy no, tak, tak, tak. problem, bo to już nawet nie chodzi o podział hardcore Casual, e, ani tak jak powiedziałeś, strzelanka, wyścigi i tak dalej, tylko trzeba być tą strzelanką tymi wyścigami. Nie, nie można być kolejną grą przywiednym, trzeba być bdżuem. Tak, to prawda. Okej, okay, no to kończymy w takim razie. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za, za przyjście. Bardzo dziękujemy się ja za angażującą prezentację. Mógłbym, się Mógłbym za przetestować.